No, tak się w niedzielę bawimy No, musicie tu przyjechać Pokaż mi jeszcze Bogu A mamusia, żony żeby się nie szwajała Towarzysze i towarzyszki Serdecznie witam was w kolejnym podcaście Z cyklu Wynurzenia Vincentego, Czyli Starych Podcastów Czar I dzisiaj pojedziemy do naszych komunistycznych kolegów za ocean. Będziemy gadać o tym, jak to nasze socjalistyczne sprawunki i ideologie przemyciliśmy do Ameryki, do Detroita, tam gdzie robili kiedyś najlepsze samochody, najlepszą muzykę i najlepszych murzynów. Zatem serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście i będziemy mówić właśnie o takim jednym y, Ceprze, co nadawał y, po polsku z Detroitowa. Polski Detroit. O Polakach. Dla Polaków. Po polsku. Odwiedź www.polskiedetroit.com 30 czerwca 2005 rok. Polski Detroit. Podcast numer 1. Tu podcast Polski Detroit. Zapraszam do słuchania. Nasz adres internetowy www.polskiedetroit.com o, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Tak jest, pięknie się przedstawiłem. E, witam w pierwszym podcaście Polski Detroit. Tak jak słyszeliście, nasz adres internetowy to www.polskidetroit.com Nasz numer telefonu 313 879 5107. To jest numer telefonu w Stanach możecie zadzwonić, możecie podzielić się swoimi uwagami możecie zostawić wiadomość możliwe, że odegram ją nawet na, na antenie podczas któregoś z przyszłych podcastów jak sama nazwa wskazuje Polskie Detroit jest podcastem nagrywanym w Detroit dla Polaków dla Polaków mieszkających tutaj na miejscu jak i dla Polaków mieszkających w Polsce jest dużo osób, które przyjeżdża do Detroit na wakacje do rodziny, w odwiedziny czy po prostu zarobić pieniądze ja chciałbym w swoim podcaście przybliżyć wam bardziej to miejsce ten stan, to miasto chciałbym mówić o tym gdzie możecie pójść, co możecie ciekawego zobaczyć, oprócz polskiej dzielnicy i polskich sklepów naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy ciekawych dzieje się w Detroit, każdego lata każdego, każdego roku, no nie tylko lata no, przez cały rok coś się dzieje wszyscy uważają, że Detroit jest wymarłym miastem po części to prawda, ale <śmiech> przepraszam ale z drugiej strony naprawdę jest dużo rzeczy, które, które można pooglądać, zobaczyć nacieszyć się ich widokiem no dzisiaj na przykład usłyszałem w telewizji taką, taką informację, że Detroit spadło na 11 miejsce pod względem wszystkich miast, największych miast w Stanach byliśmy na 10, teraz jesteśmy na 11 San Jose w Kalifornii zajęło nasze miejsce. Polski Detroit. Podcast. Videokast. Forum do słuchania, oglądania i czytania. Polskidetroit.com. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Mam na imię mm, powiedzmy Wincenty. No i od pewnego czasu nadaję się i nadaję podcasty na temat starych polskich podcastów. Dzisiaj już spotkanie numer. 8 I dzisiaj, tak jak powiedziałem, przeniesiemy się za ocean. Dzisiaj odcinek troszeczkę krótszy niż poprzedni. No i będziemy rozmawiać o tym, jak to było drzewiej, czyli jak to było z podcastem Polski Detroit. Bo dzisiaj właśnie o Łukaszu i o jego podcaście będziemy mówić. W sumie, bazując na osobistych emocjach, wrażeniach i różnych innych takich, mogę powiedzieć, że Łukasz jest, w zasadzie można powiedzieć był, takim prawdziwym polskim ojcem polskiego podcastingu, bo Jacek jak oczywiście zaczął, oczywiście powiedział, jak to się robi, ale Łukasz, mam wrażenie, był najmilszy i najbardziej pomocny i taki, taki przytulny, kochany misiu, taki, który taki poznałem go osobiście, mówiąc szczerze, więc, więc wiem, że przytulny misiu. W każdym razie wiem, że Łukasz Pomógł wielu osobom. Wiem, że Łukasz pomógł, jak i mi, jak i wielu innym podcasterom zacząć. Pomóc to wszystko robić, bo drzewiej te 7 lat temu było ciężko, bo nie było skąd brać przykładu, nie było na kim się wzorować. Komputery oczywiście były, ale sprawy z RRS-em, sprawy z montowaniem, sprawy z takimi rzeczami. To Łukasz, Łukasz, Łukasz naprawdę pomagał. Zatem 30 czerwca 2005 roku ukazał się pierwszy odcinek, jak słyszeliście, podcastu Polskie Detroit. Czyś trans. Czyś homo. Czyś nawet pederasta. Słuchaj. Z Detroit podcasta. Przepraszam. Podcastu, takie powinno mówić. Łukasz pochodzi z Lublina, tak jak kilku podcasterów, na przykład KORAS, na przykład Jacek Artymiak i pamiętam, że zawsze wspominał o tym, że Lublin, że Lublin, że stamtąd pochodzi ze wschodu Polski, nawet się tym szczycił, no ale... Los wygnał go do nienawidzonej Ameryki, wygnał go do Detroit, gdzie już miał z tego co pamiętam, albo swojego kuzyna, albo kolegę, który kilka lat wcześniej się tam zadomówił i ściągnął Łukasza razem, razem ze swoją wybranką, czyli Marzeną, kuszącą. No i o czym mógłby być podcast Polski Detroit? Zgadnijcie. Pytanie retoryczne oczywiście. O tym, co się dzieje w Detroit. Na Pierwszy jakby taki rozumek, można by pomyśleć, że to strasznie nudne, że to nieciekawe, że to mm, o czym może się, o czym, co się może dziać w jakimś tam amerykańskim mieście, które schodzi na psy. Ale mówiąc szczerze, co tydzień, bo Łukasz nadawał, nadawał co tydzień, co tydzień, jak i ja, jak i pewnie wielu polskich, ale, i, ale nie tylko, także i amerykańskich słuchaczy, słuchało o tym, co się dzieje w mieście Motown, słuchało o tym, co się dzieje w mieście Forda. I dla mnie, mówiąc osobiście, Łukasz przedstawiał to bardzo ciekawie, bo Łukasz miał, ma nadal ciekawy głos i pomimo tego, że te informacje, większość tych informacji była czasem dziwna, była czasem taka troszeczkę kronika kryminalna, kto kogo zabił, ile osób zginęło, co zrobił Kłami Kilpatrick, dlaczego choinkę powieszono do góry nogami, i dlaczego spalono całe miasto na Halloween. To była to taka ciekawa historia, była to historia dalekiego kraju i miasta przedstawiona oczami Polaka, emigranta, więc co tydzień przez te ponad 6 lat ym, słuchałem polskiego Detroit, aczkolwiek wiadomo, były odcinki nudne, nieciekawe, które, które Łukasz czasami musiał zrobić w niedzielę, ale Łukasz był takim podcasterem, mówię był, bo do tego dojdziemy, którym nie uznawał żadnych dodatków, nie uznawał żadnych ulepszaczy podcastowych. Był Łukasz, mikrofon i tylko on. I może dwa, trzy jingle, które nagrał przez ten czas i był to taki totalny podcasting, nagrywanie na setę. Mikrofon 20 minut i odcinek gotowy. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki. www.polskidetroit.com. Powiedziałem był, bo Łukasz od pewnego czasu nie nadaje. Zamilkł w zeszłym roku w 2000 który tu mieliśmy rok w 2011 roku, gdzieś mniej więcej w lecie, bo, bo przeniósł się do Polski, wrócił do Polski. I tak jak wielu polskich podcasterów wróciło z emigracji do Polski, tak i Łukasz wrócił, mając nadzieję pewnie na lepsze życie, na poznanie się ze starym krajem jeszcze raz. Ale niestety mam wrażenie, to jest moje osobiste wrażenie, Polskie realia go przytłoczyły, i tak samo jak na przykład Tomafek, który wrócił z Anglii, przestał nadawać, przestał nadawać nagle. Więc jedyny polski regularny podcast, który nadawał przez ponad 6 lat, czyli polski Detroit, zawsze w niedzielę, nieważne co się działo, 52 odcinki w roku, nagle zamilkł. Nagle Łukasz zaczął nadawać. Odcinki coraz rzadziej, co dwa tygodnie, co miesiąc. A teraz nie było już odcinka chyba od trzech miesięcy. Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my God! Zapraszam, Łukasz Witkowski. No i cóż więcej można powiedzieć o Łukaszu. Łukasz dobrym podcasterem był. Sympatycznym, miłym i bardzo, bardzo chętnym do pomocy w każdym razie posłuchajmy takiego małego miszmasza tego co udało mi się z Łukaszem stworzyć razem i tego tak przez internet nie widząc się, ale też mieliśmy swoje nasze spotkanie osobiste Detroit, kiedy dawno, dawno temu z wizytą gościnną gościłem właśnie w tamtych rejonach. Zatem nasza partia, nasz podcastnik, nasz Łukasz, jedynie słuszny, pomocny i on, jeszcze raz powiem, to środowisko na samym początku animował. On pomagał, on doradzał i 2005 rok, 2006, wielu podcasterów, którzy zaczynali, właśnie zaczynali dzięki niemu, dzięki jego pomocy. A teraz, cóż, yy... jedyne, co zostało, to wspomnienia. Kiedy <gry> złota na dworze i smutna twamina. Posłuchaj podcastu Chłopaków z Dublina. <gry> <gry> Ale teraz muszę się spieszyć, bo czekają już na mnie. A tymczasem zapraszam Was na podcast 51 z przemiłymi i przystojnymi leśnikami. La, la, la, la, la.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 i puszki kampinowskie i tutaj będziemy po prostu razem chodzić na grzyby. Zresztą, Łukasz, przecież to nie ma żadnych grzybów nigdzie. Wszystko nam Darek i Jacek ostatnio wy wyzbierali, nie? No wiesz, ja tak mówili o tym, że taki wysyp, że tyle grzybów. Ja uwielbiam jakiś dobry sosik grzybowy z takich właśnie dzikich grzybów. Bo już te... No nie, nie. Taki naturalny, dobry, bo wiesz, w, Stan w Stanach to tylko cholera same, same pieczarki i czy jakieś tam chińskie grzyby. Naprawdę miałem taką wielką na taki prawdziwy polski grzybowy sos, ale widzę, że nic z tego, no bo tych grzybów jednak nie ma, no. No wyzbierali nam choletnicy, kurde, Darek, mówię, z... przez godzinę i 17 minut łazili po tym lesie i wyzbierali wszystkie grzyby, no po prostu... A, oh, mam dosyć. Ale mamy, mamy, mamy runoleśne leśne, jagódki, jagódki, mamy truskaweczki, mamy jeżynki, mamy, mamy też pokrzywki. Lubisz herbatę z pokrzywek? A, nie wiem, ostatnio może nam je... Poi takimi jakimiś herbatkami, ale to są chyba jakieś takie zielone czy coś takiego. A pokrzywki? Chyba nigdy nie próbowałam nawet. No to jest bardzo dobre na uspokojenie, pokrzywka. No i polecam, polecam podobno też na seks jest dobry. ale to Melisa jest na seks, dobrze, wtedy leżycie razem w łóżku i, i, i po prostu no.. Odbyć. Podcast numer 67 będzie taki o seksualnych rzeczach. O widzisz. Państwa. No, widzisz, jeszcze nie wiesz, właśnie, wiesz, nie zgadaliśmy się, że w wszystkich rzeczach Łukaszu, Łukaszu, mój drogi, jak się cieszę, że jestem, chodzę po lesie. No, ale mamy, ale mamy czas. Mamy czas. Oj, uważaj, uważaj, nie wdepnij w to, co tam leżało. Cholera, jasna, cholera. Spotkaliśmy przed chwilą tutaj czerwonego kapturka, nie wiem, czy państwo słyszeli, kaptureczka tutaj chodzi, przed chwilą tą Miły głos, miły głos. Poszła już kaptureczka do babci i do wilka. Tak, pamiętają Państwo ten miły głos z twardym niemieckim akcentem. O ja, ja. Tak. No i co, Łukaszku? Na listach, Wilk też ma niemieckie pochodzenie, z Potopola, jest podobno. E, chciałbym Cię spytać, Łukaszku, co ty cholera, jaki ty koszyk masz ten wielki? No, wiesz, oni nam te wszystkie grzyby wyzbierali, to masz taki wielki koszyk. Ja, ty nie, to jest bez sensu. Nie, ja to zostawię, ja nie mam, nie mam naprawdę, nie mam ochoty tego nosić, ze sobą to mi tylko przeszkadza, wiesz, porozmawiajmy o czymś, czy nie wiem, może popatrzmy na jakieś tam piękne widoczki, bo naprawdę... W lesie? Na, nastawiłem się na te grzyby, a tutaj nic z tego. Piękne widoczki? Piękne widoki w lesie? No zobacz, to, zobacz, ale zobacz to duże, przed którym teraz stoimy. Choć się wdrapiemy na nie, popatrzymy, co tam z niego z wysoka będzie widać. Dobrze, dobrze proszę Państwa, to my się wdrapywujemy na drzewo i zapraszamy po reklamie Nadleśnictwa Gniezno na dalszy ciąg naszego obleśnego podcastu. No tylko nie obleśnego, no daj spokój. Zapraszamy na dalszą część naszego obleśnego podcastu, tak, tak, tak tak to Łukasz mówił, a przed tym wejściem mogliście usłyszeć w małym takim promosie głos Marzeny, Marzeny kuszący głos. Zatem teraz przed chwilą las, a teraz zapraszamy Was w końcu do polskiego Detroit, gdzie, do Detroit w zasadzie, gdzie w 2009 roku miałem okazję być i rozmawiać z Łukaszem, więc zapraszam Was na szczątki, nie, ale na fragmenty, chociaż szczątki, też można powiedzieć, na fragmenty podcastu, który nagrałem razem z Łukaszem. Czekaj, jeszcze raz. No, nie nagrałeś się, czekaj, jeszcze raz. Są takie chwile w życiu, kiedy życie zaczyna się jeszcze raz. Można powiedzieć, że moje życie zaczęło się prawie 5 lat temu, jak wyjechałem do Irlandii. Może nie do końca 5 lat temu, ale bo nie będę tego jakoś przeceniał. Mój wyjazd był przygodą. Ale powiem tak, że 4 lata temu zacząłem mówić jeszcze raz. Zacząłem mówić porządniej. Zacząłem mówić ciekawiej. A co ważniejsze, zaczą, zaczęli ludzie słuchać to, co mówię. Czyli podcast. Można powiedzieć, że jestem 4 dzieckiem. Ja dzieci nie mam, ale ten przystojny brunet, który siedzi naprzeciwko mnie, dzieci ma. I chciałem się spytać, czy 4 dziecko może mówić zanim zadam mu to pytanie chciałem zdementować pogłoski, że chodzimy po lesie chciałem zdementować plotki, że montujemy podcast w Skype'ie chciałem się spytać, spytać przystojnego bruneta, jak jestem ubrany i czy jestem zmęczony po całą nocnym locie Witam Państwa mówi przystojny brunet to prawda, siedzimy naprzeciwko dzieli nas jeden wielki stół Filip jest na brązowo nie ma podkrążonych oczu ze zmęczenia nie pije kawy, żeby nie zasnąć tylko herbaty z cytryną. no i nic, siedzimy w pięknym, słonecznym Detroit dzisiaj ma być 80 stopni jemy śniadanie przy Woodward Avenue no i właśnie za chwileczkę będę miał robione zdjęcie więc uśmiech dziękuję bardzo Łukasz Witkowski, prawie ojciec chrzestny polskiego podcastingu ojcem chrzestnym takim prawdziwym był Jacek Artemiak, ale Łukasz jak to się mówi zdegradował Jacka i teraz jest samodzielnym ojcem chrzestnym polskiego podcastingu Bo, Borys kim jest Borys? Nie będziemy komentować. Łukasz mnie kopię pod stołem. Tak, dobrze, czyli dwóch trzymających łapę na całym interesie Borys i Łukasz. No na czyim? No, no, tych interesów mamy koło 200. Więcej chyba, 205 prawie. Niektóre są państwowe, niektóre są prywatne. Oni mam wrażenie, czy mają łapę na interesie prywatnym. Ale będziemy o tym rozmawiać już niedługo, bo jak Łukasz powiedział, miniliśmy tutaj, jak to się mówi na offline, dużo ciekawych rzeczy, czyli będziemy rozmawiać, żeby się dogadać, bo to jest podstawa, no i cóż, jestem w Detroit, przyleciałem sobie z, San Francisco, z Los Angeles poprzez San Francisco do Detroit. 5:55 na lotnisku, puste było strasznie, ale było ciepło. Myślałem, że tutaj jednak Łukasz mówił, że Filip zakładaj kalosze i kurtkę zimową, bo grad był ostatnio, ale Łukasz mówi 80 stopni Fahrenheita, to jak łatwo policzyć, przez pół i odjąć 10, czyli jakieś 30 stopni będzie dzisiaj w Detroit. Dobrze, teraz ja, przepraszam tak. bardzo. Jak Ci się podoba Detroit? E, no takie mało kalifornijskie. Takie, takie trochę razjebane. A jak Ci się podoba Kalifornia? Małe, mało detroidska? E, Kalifornia jest taka poszli poszli jak moja mama troszeczkę, ale jest taka bardzo ułożona, słoneczna, ładna i mało mudzinów. No to się wytnie w takim razie. Eee, no, i jakie wrażenie? Jesteś tutaj dopiero dwie, dwa, dwie, dwie godziny. Eee, pojeździliśmy troszkę po uliczkach, po tych ładniejszych, po tych brzydszych. No i co? Eee, w dwie godziny zaliczyłem 194 odcinki polskiego Detroit. Niepotrzebnie 4 lata słuchałem te odcinki. W dwie godziny zobaczyłem to wszystko, o czym Łukasz mówił przez 4 lata. Eee, no i tyle. Straciliście ludzie czas słuchając 4 lata polskiego Detroit. Znaczy... Przyjedźcie, przyjedźcie tutaj na 2-3 godziny, wszystko będziecie wiedzieli. Wszystko w pigułce, tylko będzie was to kosztowało 200 dolarów. Nie będziecie musieli ściągać, płacić za internet i tracić czasu. A czemu 200 dolarów? No bo tyle biorę pieniędzy za te 2 godziny, ten dwugodzinny tour. A mówię, że płacisz za śniadanie? Ile tam było? Czekaj. A, nieważne. 42. 42 dolarów za dwa zdechłe naleźniki i trzy kurczaki. No dobrze, to, A to. nie smakowało? To jest gościnność litrecka, tak. Dziękujemy. Smakowało może być. Tak. Ja dużo rano nie wiem, więc. Tak, Widziałem. Tak. Biorę od Łukasia mikrofon Łukasz. Dzisiaj ubrany w koszulkę z łosiem. Pozdrawiamy tutaj podcast łosiowisko miałem, miałem im zrobić logo ale nie miałem czasu mówisz? no to może zrobimy coś z tego jesteśmy w Detroit nie chodzimy po lesie Detroit bardzo kontrastowe downtown, czyściutkie, ładniutkie bez drzew prawie nie było drzew jak zauważyłem a droga z lotniska właśnie do downtown, czyli do centrum Troszeczkę taka droga przez Mękę, dużo takich Łukasz pokazywał mi tutejsze yy, yy, tak zwane yy, rzeczy warte zobaczenia, czyli na przykład wielka opona przy autostradzie, jakieś takie instalacje dziwne też na autostradzie, to są tak zwane turyst, turystyczne yy, punkty. Oczywiście. Forda. Fabryka Forda, która jest zamknięta. Ja wziąłem sobie trzy ulotki. Trzy ulotki na lotnisku. Fabryka Forda, Tour, y, zobaczyć coś tam z Chryslerem. I jeszcze coś jest, y, jeszcze jedna jest jakaś taka ulotka, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale spotkanie na szczycie. Y, spotkanie na szczycie. Kolejne moje spotkanie na szczycie. Pierwsze spotkanie było na szczycie w Amsterdamie. To było pierwsze polskie spotkanie podcasterów. Y, nas było wtedy pięciu, sześciu, był Darek z Gołdy, był Przemek, była Gosia, był Szczepan, była Zuzaj, byłem ja, sześciu nas było, było pierwsze polskie, podcast, e, polskie po, spotkanie podcasterów w Amsterdamie, a teraz w Detroit, Metro Detroit, dlaczego Metro? Bo to jest metropolia, metropolia. To? Aha. dlatego tutaj e, dzisiaj takie one by one, czyli w cztery oczy spotkaliśmy się z Łukaszem dzisiaj bardzo krótki może półgodzinny podcast, zobaczymy ile nam się uda pogadać, Łukasz teraz musi wracać do pracy, nawet nie wiem czy mnie odwiezie na lotnisko, bo powiedział, że musi wracać to, to my nagrywamy teraz? tak, cały czas się nagrywa Cholera. i ten no i i tak, tak to wygląda po czterech latach w końcu spojrzeliśmy sobie w oczy Łukasz nie chciałem... ma wrażenia z tego spoglądania w oczy. Nie, nie mogę ci patrzeć w oczy, bo się peszę. Ten... chciałem się spytać, yy... chciałem cię spytać jaki jestem naprawdę tak po tych 49 minutach co, co mnie zdjęło z lotniska. No milutki, miły w dotyku, I... ale nie poważnie. Tak za kolanko podtrzymałem w samochodzie. Też mi było miło? Może pójdę do toalety, tak? A ty nawijaj. No to dodaję, będę mówił. Dobre. Ja idę do toalety, a Łukasz będzie nawijał. Oczywiście bez cenzury, bez cenzury, wszystko pójdzie. Gdzie są restrooms? Wiesz, gdzie tu są no restrooms? Dobrze. Oddaję mikrofon Łukaszowi. 5 minut bez cenzury. Łukasz Witkowski, Polski Detroit. Zapraszamy. No właśnie weszła jakaś bardzo ładna pani. I nie wiem, dlaczego nie podchodzi tutaj, tam, gdzie my siedzimy. E, no ale dobrze, wracając do tematu. No nic, siedzimy sobie w restauracji. Coś tam jemy. A Filip, jak już wspomniałem, jest milutki i... no i nie wiem co jeszcze powiedzieć pojeździliśmy troszeczkę popatrzyliśmy na i zaraz będziemy jeździć kolejką a... cieszę się bardzo, że mogliśmy sobie pogadać, bo w sumie tak jak się człowiek zna z drugim człowiekiem przez a, tylko internet no, to też mogą być jakieś przyjaźnie i jakieś tam wspólne tematy ale myślę, że warto w którymś momencie się spotkać razem i tak jak powiedział Filip spojrzeć sobie w oczy e, bo jednak to jest całkiem co innego kiedy z taką osobą będzie można sobie siąść i pogadać e, no cóż e, fajnie, że Filip robi podcast z Ameryki myślę, że naprawdę to jest ciekawa sprawa e, przejechać całą Amerykę z mikrofonem w ręce i opowiadać o różnych ciekawych rzeczach no wiadomo, że Kalifornia jest piękna Detroit jest bardziej industrialne bardziej takie przemysłowe i smutne i biedne ale, ale też ma swój urok i cóż, tak jak mówię jeśli ktokolwiek z was czy słuchaczy nie tylko dolarów czy słuchaczy polskiego Detroit chciałby się przejechać po Detroit i posłuchać różnych moich dziwnych opowieści a propos tego miasta, to zapraszam te 200 dolarów to oczywiście żart ale naprawdę warto przyjechać do Detroit moim zdaniem i zresztą chyba Filip to będzie też mówił e, też potwierdzi e, są naprawdę fajne e, perełki architektoniczne ciekawi ludzie, fajne miejsca, warte odwiedzenia e, na pewno Detroit nie wygląda tak jak Boston e, Chicago, Nowy Jork czy, czy chociażby San Francisco ale e, tak jak powiedział Darek Rosiak z programu Trzeciego Polskiego Radia, kiedy tutaj odwiedzał Detroit pod tym brudem i pod tym takim niezbyt ładnym wyglądem tego miasta wystarczy troszeczkę zdrapać ten brud i pod spodem zawsze coś ładnego się znajdzie także zapraszam serdecznie no i przystojny pan w białych spodniach właśnie wrócił Filip Filip chodź. Filip, chodź, ludzie czekają. Teraz ty coś musisz mówić. Filip, chodź. O, ta ładna pani niedaleko nas usiadła. Zaraz spytamy Filip, o co myśli o niej. Chociaż nie widział jej w całej okazałości. No i gdzieś poszedł pan Filip chyba zapłacić za parking. Nie no, chodzi, pani ogląda. Dziewczyna została w Irlandii, a tutaj chodzi pani ogląda. Także oddaję już mikrofon. Spójrz na twoją godzinę czwartą i powiedz mi, co myślisz o tym obiekcie. Tylko nie w, żółtym, w żółtej koszulce, tylko z torebką na kolanach. A mulatka, taka troszeczkę, nie? Murzynka, nie? No tak, a marzena to będzie słuchać? Nie. Aha, to no dobrze. Dlatego ja mówię głośno. No dobrze. E, ile no jest no tak? jak było z W Wszedłem, a tam ktoś już był. A, a nie było za czasku na drzwi. Taka dziwna. Łukasz, się spytać, e, polski Detroit, ile już odcinków? 1, 9, 3, 4, 5, nie wiem. Ile masz siły jeszcze to robić? Nie mam już siły, no ale już tak wiesz, siłą rzeczy robię. To tak samo jak rozmawialiśmy przed chwilą z Tobą i mówię, że już mam dosyć, tak samo ja mam dosyć. I czy tak po prostu siłą rzeczy to robimy. Siła rzeczy, siła rzeczy niemożliwych? Nie, ja lubię robić podcasty, szczególnie, szczególnie to moje American Experience, na żywo, prawie bez montażu. Teraz pewnie powoli już w drodze do Dublina, po trzech tygodniach wycieczki w Stanach, już pewnie będę spędzał więcej czasu na montaż, podcasty może będą bardziej dopracowane. Ale chciałem się spytać, jakie było polskie Detroit na początku. Nie chcę Ci się pytać o tematy nie chcę Ci się pytać o jakby profesjonalizm, ale chciałem się spytać co Ci te 4 lata dały wiesz, tak jak już mówiłem wcześniej to jest, to wydaje, jest, to jest, że to jest dla każdego z nas jakaś tam terapia podcasting eee, No znaczy wiadomo, że ci, którzy może teraz robią może nie, ale na samym początku, no w moim przypadku to było, wiesz, walka ze słomianym zapałem eee, druga rzecz to też jakiś tam język polski, wysławianie się ładnie w tym, w tym języku eee, na początku, wiadomo, zabawa, no później jak już zobaczyłem, że ludzie e, słuchają i jest ileś tam parę osób, które, które, które ściągają to polski Detroit, no to rzeczywiście bardziej mnie to przekonywało do tego, żeby nagrywać. E, ale też, no wiesz, a propos, a propos tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, no też wiadomo, żartuję, robię, bo lubię. Jakbym nie lubił, to bym nie robił. Ale czasami na pewno tu też masz takie, e, takie dni, kiedy po prostu nie chce ci się. Ale no to w koniec roku, zeszłego 2020. 8, strasznie już nie mogłem do końca dlatego dłuższa przerwa niż zwykle ale no nie mogłem już w ogóle no właśnie, ale tak sobie wiesz ja czasami to po prostu zamykam oczy i sobie próbuję wyobrazić tych wszystkich ludzi którzy ściągają, no bo wiadomo jakieś tam statystyki zawsze są i, i patrzysz w nie i oglądasz je i no wiadomo, że to nie jest najważniejsze ale je, jednak jeśli widzisz ile osób Ciebie słucha no to jakieś dziewczyny też? no chyba tak, wiesz Eee, to jest całkiem co innego I wtedy wyobrażasz sobie tych wszystkich ludzi Że czekają na ten podcast No jakbyś mógł nie, nie nagrać Czy teraz nagrywamy też i, i wideokast? Tak Okej. Okay. Pozdrawiam mamę i tatę i siostrę I ciebie Filip W Lublinie eee, W Poznaniu ja Miał całą rodzinę w Poznaniu Mówię tak? Ci? Nie no, Na stogach mieszkają Gdzie? Stogi Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh Zapraszam Łukasz Witkowski. Tak to było. To była pierwsza część rozmowy z Łukaszem. Śniadaniowe nasze spotkanie i tak troszeczkę nieśmiale rozmawialiśmy. No bo Łukasz, bóstwo mój Bóg i guru. Nagle spotkałem się z nim w jakiejś takiej.. Um, śniadaniowej małej knajpce w centrum Detroit. No a jak już troszeczkę wypiliśmy, pojedliśmy, to rozmowa zaczęła się kręcić, przejęliśmy się kolejką tu i tam. Łukasz mi pokazał, jak to się mówi z amerykańskiego Downtown, downtown Detroit. I, I No i rozmowa zaczęła się kleić, usiedliśmy w parku, w, w którym nie było żywego ducha. Centrum miasta, godzina 14, nikogo nie było w mieście. Dlatego mówiłem, że na samym początku, że obumarłe miasto, bo rzeczywiście rzeczywiście widok był jakby mm, wszyscy nagle zostali nakazali mieć wymarsz ewakuacji z danego miasta, opuszczone kwiaty, drzewa rosnące w wieżowcach po wybijanych szybach więc nastrój był dość ponury, ale rozmowa toczyła się całkiem całkiem. Zatem posłuchajmy tego, co dla was przygotowałem jeszcze. Znowu troszeczkę staśmy, ale myślę, że to najbardziej y, będzie pasowało do dzisiejszego odcinka, najbardziej będzie przybliżało postać Łukasza, bo on w zasadzie troszeczkę, tak można powiedzieć, bezpłciowo omawiał te wiadomości, a tutaj znając y, głup.. Głupotę, Vincentego Łukasz musiał odpowiadać na różne dziwne pytania, więc Łukasz troszeczkę z innej strony. The biggest city in Michigan. Home of Motown Music. Automotive capital of the world. The city of infamous mayor Kwame Kilpatrick. The place to love. Detroit. The D. PolishDetroit.com. The one and only Polish podcast from Detroit. About Detroit. And now, here's your host, Lucas Witkowski. You Filip, Filip, Filip bawi się w Martina i nagrywa podcast kiblowy. Serdecznie witamy z, z, z toalety w Hard Rock Cafe w Detroit, Metro Detroit. YouTube w głośnikach. Łukasz oddawał mocz nastająco stojąco, ja na siedząco. Na kucaka. Na kucaka. Chciałem powiedzieć o tym, że... Wiesz co, daj mi to, umie ręce. Dobrze. No i mów. Chciałem Dobra, powiedzieć, się... że bardzo mnie wkurza w Stanach to, że w toaletach, w sedesach, woda jest prawie pod sam rant, że jak robisz na przykład kupę, to ci pluska na spodnie i na buty. Filip, ona myśli, że woda jest po w toaletach. Tak, tak. Nie lubię tego. W pisuarach jest okej. Okay. Ale jak ja nie lubię w pisuarach wolę tam samemu sobie, a nie jak mi gościu podgląda. Muszę ręce wytrzeć. I tego nie lubię. Tego nie lubię. No bo jest pełno wody w toalecie, a w na tab toalecie na przykład prawie w ogóle nie ma wody. Jak sobie tam sikasz, to możesz sobie wybrać dowolnie wybraną ściankę i spokojnie, a tutaj niestety masz mniej więcej powierzchnię przekroju 6 cm kwadratowych i w nią musisz wcelować, bo wszędzie indziej koło jest woda. Wychodzimy z toalety, YouTube dla nas gra z nowej płyty. I tyle. Jesteś ciekawy świata? Co powiesz na Detroit? Słuchając podcastu Polski Litroid.com przejdziesz się ulicami tego miasta. A w wideokaście wideokast.pl będziesz mógł je zobaczyć. O oh yeah. Zapraszamy. <głosy> Żadna dziewczyna nie da ci tego, co podcast dla orłów z miasta irlandzkiego. Słuchacie podcastu Nie Tylko dla Orłów. Mówi w osłonieniu Łukasza Witkowskiego z Detroit. To jest gówno. Tutaj nic nie ma. Łukasz tak powiedział przed chwilą. Łukasz, jakie jest Detroit dzisiaj? Piękne. Jak, no, bo pogoda piękna. Jakie jest Detroit? E, downtown, czyli centrum miasta, czy kryzys amerykański dobija to miasto, czy jednak... E, trwa, czy jednak dobrze się trzyma Detroit? Ja Ci powiem szczerze, że samego miasta Detroit, no to nie dobija, bo tutaj mieszkają biedni ludzie i oni zawsze będą biedni, czy kryzys, czy nie kryzys. Dobija najbardziej tych chyba ludzi, którzy mieszkają na przedmieściach, tych, którzy pracują, wiesz, dla wielkiej trójki, czy tam wielkiej dwójki, czy w sumie tylko Forda, bo już Też wszystko jest... Reszta już jest koniec. Tak, wchodzimy do tak zwanego People's Mover, czyli kolejka Będziemy zaraz... 50 centów. No. Dobra, dziękujemy. E, także wiesz, jak są biedni ludzie, to będą biedni i nic tego nie zmieni. W Detroit można kupić dom za dolara. Oczywiście trzeba jeszcze jakoś to jakieś tam zadłużenie jego spłacić, ale można normalnie dom kupić za dolara. No i oczywiście w całych Stanach jest to no, wielka informacja a propos Detroit, że tylko tyle kosztuje dom. E, napytasz, czy, czy, czy, czy jak to wszystko wygląda? No... Tak a nie inaczej, bieda i, i zawsze byli biedni tu mieszkańcy Detroit 98% to są Afroamerykanie. Także oni są już do tego przyzwyczajeni. Inaczej mówiąc albo brzydko Wiesz, nie wierzę, że to powiedziałeś. To no tak, tak, no tak w telewizji mówili w tym. Tak mówili, że, jak był ten film co z Bruceem Willisem, no tam co się licytowali te ten a, Pan Właśnie. O, tam I tam powiedział ten, ten kudłaty czarny Że tam mówią na niego niger No ale to nie znaczy, że ty możesz e, W Detroit też bardzo dużo W metro Detroit mieszka bardzo dużo Arabów Jakie jest twoje A? zdanie na ich temat? Nie, arabeski są w porządku Mogą, mogą być Tam, Ta co się działa, ta murzynka na czwartej to była arabeska? Nie, to była murzynka, nie? No. Taka mieszanka murzynki Z której strony jedzie pociąg, nie wiem z której strony kamerować Z tej, z której kamerujesz no, no, dobrze nie jestem rasistą, ale też nie, nie pewnych nie wiem, jakby to powiedzieć może z tego powodu, że jestem Europejczykiem pewnych zachowań nie toleruję, nie? typu na przykład siorbanie Chińczyków to Jacek, z Jackiem pozdrawiamy tutaj Jacka bardzo z Kalifornii, on pracuje w dużej korporacji i mówił tak samo jak on, jak i jego żona Ewa mówiła, że, że pewne zachowania są dziwne i ci ludzie nie chcą się zmieniać i, i ojedzie niebieski pociąg zaraz go skameruję, że pewne zachowania są e, dziwne, szczególnie właśnie żółtej Hmm, Lubią grać w ping-ponga? Pewnie tak, albo w tenis całowy też. To zależy. No dobrze, 80 stopni w Detroit nadajemy z, e, przy kolejki. Cadillac Center. Cadillac Center. Kolejka automatyczna. Bez kierowcy? A ja nawet nie wiem. No nie ma. Chyba nie ma, rzeczywiście. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No właśnie. No dobrze. O, jest jakiś Chińczyk. Zaraz chwili będzie z nim rozmawiał. No i już jesteśmy w środku. Jak to koło kierowców? <grym> tu masz ładne okno. Znaczy, tak i tak chyba powinniśmy stać, wiesz? Żebyś widział wszystko Ja sobie postaję, a ty na dalej. No... Z drugiej strony lepiej patrzeć Z obydwu, bo z obydwu stron są jakieś, w cudzysłowie, atrakcje No to teraz nie jest, może się wyłączymy, dlatego że nie będzie nic słychać Tylko jakieś straszne... Huki Nie, ale jeśli jesteście w Detroit, myślę, że warto się przejechać kolejką, bo to jest najszybszy E, sposób na to, żeby po prostu pooglądać, jak to wszystko wygląda dookoła. E, przejeżdża się przez cały downtown, widać i te ładniejsze budynki, i te brzydsze. E, dosyć wysoko jest ta kolejka, także e, warto, warto. Tak? Najlepszym dniem jest niedziela. Babalskie Najlepszym dniem jest niedziela. Polski Detroit nadaje podcastowy numer nowy, świeżutki i gotowy. Jak wspomniałem, jesteśmy w Detroit. Miasto wielkiej trójki samochodowej. Ford, Chrysler i GM, General, Motors. General Motors. Ten głos, który usłyszeliście po mojej lewej stronie, to znany samochodowy maniak Łukasz W., i właśnie krótkie dzisiaj wejście z Łukaszem A propos samochodów amerykańskich A propos biznesu amerykańskiego w, w dziedzinie samochodziarskiej No i chciałem się Łukasz spytać, jaki masz samochód? I dlaczego japoński? O, mam dwie Toyoty no. A dlaczego? Bo lubię Toyotę Moim zdaniem Toyota jest dobrym samochodem Jest miły, ładny i mięciutki a dlaczego Aha. nie amerykańskie? Bo do tej pory byłem przekonany, że amerykańskie samochody są złe, że po prostu nie ma co nimi jeździć, że są źle wykonane i się psują. Byłeś przekonany, to znaczy, że nie jesteś już? Już nie jestem. Nie jestem dlatego, że jeździłem ostatnio jakimś tam paniakiem G6. No, naprawdę fajnie się jeździło. E, ładnie w środku zaprojektowany, ładnie to wszystko wyglądało. Także zmieniłem moje zdanie. A druga rzecz, wiesz, no w Detroit, no z drugiej strony no musisz być zwolennikiem amerykańskich samochodów, skoro ci wszyscy twoi znajomi hmm. Hmm. pracują, wiesz, na hmm. przemysłu i cały Detroit jest hmm. właśnie a przemysłu hmm. samochodowego. Ja nie wiem, czy słyszeliście o tym wcześniej w podcaście, Łukasz chyba nie słyszał, ale w Kalifornii mi Grześ na przykład mówił, że stan Dany stan można poznać według zasobności po tym, ile ma samochodów nieamerykańskich, czyli czym więcej amerykańskich, czym więcej europejskich albo japońskich samochodów, ten stan jest bogatszy. Czyli jak tutaj to wygląda? Dużo amerykańskich samochodów? Tu jest biedny stan, jest bardzo dużo amerykańskich samochodów, ale to też może nie. Detroit to jest specyficzne, troszeczkę inne niż, niż, niż to, co mówił w Twoim podcaście Twój gość, dlatego że no tutaj jest po prostu no. ten przemysł i to no. nawet nie chodzi o pieniądze, tylko właśnie no. chodzi o popieranie lokalnego biznesu, czyli tego no. samochodowego. Także to jest na pewno wyjątek od reguły, ale zgadzam się jak najbardziej z, no. z Twoim poprzednim gościem. Kalifornia, um, jak mówiłem, Wcześniej prawie 90% samochodów, tak jak liczyłem sobie, jadąc samochodem, gdzieś 90% samochodów to samochody nieamerykańskie. Mniej więcej to się rozkładało, że 6 samochodów japońskich, 4 samochody, cztery samochody europejskie. Pójdziemy na górę. Jesteśmy tutaj w Renaissance Center. To jest chyba najbardziej taki prestiżowy i taki najbardziej superancki budynek może nawet powiedzieć oj, ale gruba idzie Amerykanka. Tutaj naprawdę widać grubych Amerykanów. W Kalifornii Osoboc tego znowu nie widziałem. Być, a nie ani no, o tyłka. Ale idzie, idzie tyłek i potem kawałek babeczki. Tutaj jakiś koncert. Nie wiem czy słyszycie. Pani jakiś aerobik poranny. To są jakieś targi, wiesz, no. takie zdrowia Aha, robią, Aha targi zdrowia, właśnie. Tak. Wiesz, tak na tych tak właśnie. grubych Amerykanek. Tak, właśnie, co jeżdżą samochodami. Borys w jednym z swoich podcastów mówił o tym, że w Stanach nie ma chodników, w Stanach nie jeżdżą rowerami, wszyscy jeżdżą samochodami. Jak jest tutaj w Detroit? Ty mówiłeś mi, ty mówiłeś mi o tym, że brakuje Ci brakuje ci spotka spotkań, spotkań na przystankach z ludźmi, takich po prostu spojrzeń w autobusach. Jak to jest tutaj w Detroit, Łukasz? No oczywiście, słuchaj, przecież tu w ogóle nie ma nie ma samochodu, znaczy wiesz rowerowych ścieżek. Czy tam jest Kanada, czy nie? Tak, tam już jest Kanada. To jest Detroit River, jest Kanada. No i teraz właśnie specjalnie tu przyszedłem, żeby uh -huh. Ci pokazać, że jest jednak jedna, jedna y, ścieżka rowerowa właśnie z samego downtown uh -huh. aż tam do mostu na Bela i na jedną z tych fajniejszych wysp tutaj u nas w Detroit. E, no to tu jest. Możesz jeździć rowerem, ale tak, jakbyś chciał gdzieś już po mieście pojeździć, no nie za bardzo. Uh -huh. Także fajny tu tam. Samochód fajny statek tam, jakiś no, taki, taki... taki stary tamten niebieski to jest Ambassador Bridge, e, most do Kanady to jest miasto Windsor w Ontario, pod Aha. tym jest oprócz tego e, tunel pod spodem tam widać tą wyspę, która jest właśnie na, na rzece e, Detroit, no a tutaj Aha. za tobą jest właśnie Renaissance Center, siedziba główna GM a... szkoda, że firma nie wygląda tak ładnie jak ty wieżowce. Wiesz, ten wieżowiec był zbudowany w 70-tych latach. Także jest bardzo dużo betonu i in, innego typu tego typu rzeczy. No nie jest źle. Ale ten, ten, to, co tu widzisz na Aha. samym froncie, to zbudowano 2 czy no może z 5 lat temu. I dlatego to jest ładnie. Miesz więcej szkła, więc jakichś zieleni. E, no i tyle. I, no i, tyle. I, i Mam nadzieję, że Ci się podoba no, Kanada. No nie jest źle. Kanada jest fajna. Blisko, nie? Chętnie bym się przejechał, żeby zaliczyć w Facebooku, y, dodać y, ile o, procentowo, procentowo <laughs> świata zobaczyłem no bo już byłem w Meksyku na 6 godzin to w Kanadzie też na godzinę mogłem być no. rozmawialiśmy z Łukaszem Witkowskim właścicielem dwóch Toyot Corolli ja zrobię zdjęcie jeszcze jakieś Łukasz A, tak. ko kończę moją gadkę no ja, samochodową przepraszam, no to właśnie, dwie Toyoty Corolla A. jedna starsza, druga młodsza dwie mogę oczywiście sprzedać, jeśli ktoś chce także niepłatne ogłoszenie w podcaście nie tylko dla Orłów Czeki proszę wysyłać na mój adres. Samochód wyślę w kontenerze do każdego miejsca na świecie. No bo chcę kupić po prostu sobie hamera. Chcę płacić 100 dolarów za jeden bak benzyny. Dlatego korzystając z okazji, Filip, bardzo Ci dziękuję, że mi użyczyłeś mikrofonu. Chciałbym sprzedać moje dwie Toyoty. nasze wyjście samochodowe. To był Łukasz Witkowski z, z polskiego Detroit, z samego centrum centrali General Motors specjalny podcast samochodowy dzisiaj specjalnie dla was i co będziemy dalej będziemy dalej i może powiem wam o samochodach jakie są to się, się włącza tak aparat tu się tu się spuszcza zasłonę milczenia a teraz tym no tą całą tą, tą spuszcza się zasłonę milczenia czyli powiem wam jak wygląda teraz przegląd samochodów nieosobowych, nie, nie furgonetek i nie vanów na przykład w Kalifornii, czyli e, ciężarówki i tak zwane RV, czyli Recreation Vehicle tak, wehicle, czyli takie autobusy dobrze, Łukasz robi mi zdjęcia Polski Detroit centrum e, Wielkiej Trójki, która jest chyba już jedynką bo wszystko, bo wszystko już splajtowało Mamusia prosiła, posłuchaj córeczko Radia Maryja, a ja mówię, że wolę podcasta z Polskiego Detroit i nasze spotkanie w Detroit, podcast nie tylko dla orów, podcast Polskie Detroit. Łukasz oraz Filip, żegnamy Was. Łukasz, jak było? Obra do, dupy, do dupy, bo dostałem mandat. Aha, no tak. I, I za dużo osób obraziłem, tak? Nie, no. Wszystko przecież ludzie Cię znają, wiedzą, Aha. że nie robisz tego, wiesz, z premedytacją a. po prostu, jak tam coś czasami wyjdzie, no to... W ramach żartu, nie? 30 stopni Celsjusza w Detroit. Łukasz mówił, że... No właśnie. I ten. To tyle. Dziękujemy Łukasz. Dziękuję Ci za spotkanie. Bardzo mi miło. Łukasz po godzince wchodzenia po Detroit odwozi mnie na lotnisko. Mamusia prosiła. Posłuchaj córeczko Radia Maryja. A ja mówię, że wolę podcasta z polskiego Detroit i basta. I to tyle na dzisiaj. Myślę, że Polskie Detroit odżyje. Mam nadzieję, że Łukasz wróci z Korei, bo słyszałem, że ostatnio bywa i bawi się w Korei. Zatem nazwa może już będzie nieadekwatna, bo Łukasz ani w Detroit, ani to Polskie. W każdym razie mam nadzieję, że może zrobi nowy projekt, że może zacznie robić coś, na nowo ciekawego. No i co już, Łukaszu zdrowia, Łukaszu przyjemności z życia tam, gdzie jesteś. No i dziękuję Ci ja osobiście za te 7 lat polskiego Detroit, za te 7 lat nadawania i za te 320 odcinków. Zatem jeśli chcecie wrócić do Ameryki, jeśli chcecie poznać Amerykę, może tak bym powiedział, zapraszam na stronę polskiedetroit.com tam znajdziecie wszystko. Um, no i... Tylko staśmy, bo Łukasz, jak już powiedziałem, nie nadaje, nie ma odcinków na żywo takich, może nigdy nie było na żywo, ale takich właśnie świeżuteńkich, świeżuteńkich. Zatem to tyle, Wincenty, przeklęty, dzisiaj troszeczkę się plątałem, odcinek ósmy, zapraszamy na dziewiąty odcinek, w którym będzie też coś o podcastingu na pewno. Dziękuję i do usłyszenia. I niech wam partia jedną będzie i wierzcie w tylko jedną polską partię. I zapraszamy do naszego serwisu Republic Podcast pod adresem podcast.com.pl Tam jest wszystko, nie dla wszystkich. Zapraszamy wszystkich miłośników, hejterów i innych. Więc Republic Podcast pod adresem podcast.com.pl